37 tygodnia 2015 roku przed mikrofonem Borys Kozielski i jest ze mną przez hangout, tym razem Marek Mazurkiewicz, dzień dobry. Halo, halo, Marku. O, nie macie. Halo, halo! O, pojawiłeś się. Mi się źle kliknęło i mi się rozłączyło. No już, tak. jest... jak jesteś... wrot... już się postaram tego nie ruszyć. <laughs> jak jesteś w studiu, to to się nie zdarza. E, no dobrze, ale dzisiaj to nawet dobrze, że nas mikrofon rozdziela, bo ja jestem zakatarzony, chory, ale już mi się ta choroba kończy, także mam nadzieję, że z sił nie opadnę do końca audycji, zwłaszcza, że nie mamy zbyt wiele tematów do omówienia. E, dzisiaj e... będzie krótko. Dzisiaj będzie krótko, ale ciekawe tematy, jak zwykle. Dla tych, którzy zainteresowani są Wikipedią i sprawami wokół Wikipedii i naszego stowarzyszenia Wikimedia Polska, pierwszy temat to nowe ikonki powiadomień i wiadomości. Jeśli nie wchodziliście dawno na stronę Wikipedii swoją, no to warto zajrzeć, bo pojawiły się dwie nowe ikonki. Kiedyś to była ikonka, taka czerwona, kwadratowa i tam była liczba powiadomień, a, a obok był zwykły link z, z, z wiadomościami. I teraz obie te funkcje są zamienione, znaczy są pod ikonkami. I bardzo ładnie to wygląda. Społeczność chyba dobrze przyjęła. Czy ty słyszałeś? Jakiś Już wątek? widziałem wątek, jak to wyłączyć. <laughs> Także... Da się, to tak jakby ktoś miał wątpliwości powiem, że da się gdzieś w kawiarence technicznej trzeba sobie ten wątek odszukać, jak dla mnie te ikonki są mało czytelne, to znaczy bardzo się cieszę przede wszystkim, że to zostało rozdzielone, bo do tej pory wszystkie powiadomienia były w jednej ikonce no i świeciło mi się na pomarańczowo, nie, nie byłem świadomy czy to jest dyskusja, czy to jest jakiś y, wątek we flow. No i trzeba było obie kliknąć, żeby się wyłączyły tak naprawdę, a w tej chwili to już chyba nie, bo po prostu wystarczy. W tej chwili już są niezależne, to bardzo mhm. dobrze. Tylko w tej chwili z kolei nam się ta druga ikonka, czyli ta od dyskusji, dubluje z napisem dyskusja, który jest zaraz obok, jako niezależny element. Więc być może tutaj warto by się było zastanowić, czy tego nie wyłączyć, tak, Aha. jednego z dwojga. Pewnie z czasem będzie wyłączone. Brudnopis Oba... też może dostanie jakąś ikonkę, preferencje dostaną swoją ikonkę. I co będziemy mieli tutaj same ikonki? No nie wiem, wikipedyści są chyba jednak bardzo przyzwyczajeni do czytania, mam wrażenie, do informacji tekstowych, a nie obrazkowych. No, może, może i masz rację, ale jednak według mnie w Wikipedii za mało jest ikon, a one pomagają zaoszczędzić miejsce, a to jest właśnie też no, w encyklopedii chyba wskazane, żeby oszczędzać miejsce. Zamiast pisać długi tekst, no to jak widzisz tutaj, ta ikonka jest znacznie mniejsza niż tekst, prawda, który wyjaśnia, a masz go w alcie. To znaczy po najechaniu myszką na ten obrazek pojawia się informacja, co to jest. No Myślę, Okej. kwestia przyzwyczajenia. Ale, ale zwróć uwagę, że dyskusja na przykład i ta ikonka informacji o nowej wiadomości jest... Znaczy ikonka jest niewiele krótsza, a tutaj szerokość się liczy, bo to jest w poziomie umiejscowione. No? Yy, więc to jest yy, niewielka oszczędność miejsca. No. A nie wiem, czy napis dyskusja nie jest czytelniejszy jednak niż ikonka, chociaż to może wynikać z, z przyzwyczajenia. No raczej tak, raczej z przyzwyczajenia. Yy, ale ta ikonka, która zastąpiła tekst, no to chyba była... Mm, tekst był dłuższy, dużo dłuższy niż dyskusja sama. Prawda? Do tej pory tam była... Yy, ikonka jedna. Możemy uważać na, na Wiki Radio. Możemy sobie zobaczyć, nie no, dyskusja była rzeczywiście, ale chyba znaczy, było... Znaczy słowo dyskusja była i jest cały czas, ale wcześniej w tym miejscu o, między nikiem a dyskusją była jedna ikonka powiadomień. Taki mhm. czerwony, biała jedynka na czerwonym prostokącie. Mhm. No tak, ona się teraz troszkę powiększyła. To, to tutaj, tutaj straciliśmy na ekonomii znaczy, yy... To są, ta jedna została rozdzielona na dwie ikonki mhm. i każda z tych dwóch nowych jest tej samej, mam wrażenie, szerokości, może ciut szersza od tego, co było wcześniej jako jedno. Ale no to przy rozdzieleniu jakby nie było wyjścia, ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że mamy teraz moim zdaniem do wyboru albo zostawić tak, jak jest, yy, znaczy nie zostawiać tak, jak jest, tylko albo dać tą nową ikonkę dyskusji, czyli tą drugą, 0 i prostokąt, to chyba miała być koperta, ale ja tu koperty nie widzę. To jest taki Algo... dymek chyba, dymek tekstowy tutaj chyba. To jest dymek. A, faktycznie to może być dymek. No właśnie, to nie do końca w tym rozmiarze jest czytelny. Mhm. A obok mamy napis dyskusja, więc jedno z dwójka powinno zostać, bo to pełni tą samą funkcję. I teraz wydaje mi się, że sensownie jest, żeby został napis, bo napis jest czytelniejszy. No, no tak, no ale jest ten napis, jak najedziesz myszką, no to masz ten napis. No pewnie, że tak. No tutaj można by było zostawiać to użytkownikowi, żeby sobie sam to włączał, no ale ci, o, i to no, jest ale ci nowi użytkownicy, którzy wchodzą, no to, to nagle jak widzą coś zupełnie, interfejs taki, czyli to co widzą, to jest po prostu zupełnie coś innego niż to, z czym mają do czynienia wszędzie indziej czy to właśnie na, na serwisach społecznościowych jakichś, czy, czy w innych aplikacjach, no to nagle się gubią i, i mówią, ale tutaj dużo tekstu, jest jakaś taka blacha tekstu, to się mówi. Blacha po prostu, bez żadnych ilustracji, bez żadnych ikonek i to trudniej się w tym połapać. A takie stałe elementy, jak się zamienia na ikonki, no to jest chyba dobry kierunek, tylko tak bardzo mało tego tutaj na razie są, tylko tak naprawdę na tych stronach czasem tylko trzy obrazki, czyli właśnie te dwa obrazki malutkie w tej chwili i obrazek Wikipedia z logo Wikipedii, a reszta to już nie są obrazki, tylko jakiś sam tekst. Ale jeszcze mamy ikonkę użytkownika, chociaż on, co ciekawe, od dłuższego czasu występuje wraz z nickiem, to znaczy jest no tak. ikonka użytkownika i dalej jest nick. A, no taki awatar, taki, tak. No, takiego ludzika. Więc też takie trochę dublowanie. Takiego ludzika mamy, no tak. Jeszcze tutaj zdjęcia nie można swojego <laughs> zrobić i pewnie długo jeszcze nie będzie można. Oj, nie wiem, nie wiem, ale obawiam się, że tutaj jakby ktoś chciał umieścić zdjęcie, to byłaby byłby spory problem, w sensie byłaby, no. byłoby duże oburzenie, duży opór no tak. użytkowników. <laughs> Także spodziewajmy się, że długo tutaj jeszcze będzie ta ikonka, ten awatarek taki. Bezosobowo. U nas na wiki, teraz sobie włączyłem, jest ten jeszcze stary system, to znaczy powiadomienia są jako, jako jeden znaczek i są razem, tak, więc swoją drogą, jak będziemy mieli możliwość, myślę, że warto by to u nas było przełączyć też na dwie, bo, bo rozdzielenie tego wydaje mi się jest kluczowe. Mhm. No to wszystko zależy od Michała, który właśnie kończy egzaminy i mam nadzieję, że dalej będzie nam pomagał, bo nam bardzo dużo pomógł tutaj na stronie wiki radia. Jeśli zajrzycie, no to już słuchać Wiki Radia można po kliknięciu na przycisk. Słuchaj. Zostało unowocześnione te, to Wiki do, do najnowszej wersji. Te wszystkie problemy, które mieliśmy, zniknęły. Przeniesiona jest nasza Wiki na szybszy, lepszy serwer. No, ale pojawiły się też inne problemy, Na przykład pliki dźwiękowe. Na razie się nie odtwarzają, ale to są takie drobne rzeczy które będą szybko naprawione. Myślę, że warto poczekać, bo, bo naprawdę to będzie znacznie sprawniejsze. No i mam nadzieję, że Flow też włączymy u nas na Wikiradio. I, i... Mówiłem już, że jeżeli chodzi o Flow, to bardzo fajnie, tylko ja kompletnie nie rozumiem edycji, znaczy widoku historii we Flow, tak? Bardzo jestem przywiązany do obecnego widoku historii, tak? Konkretnych zmian, a historia we Flow moim zdaniem jest całkowicie zagmatwana, ale to jest inny temat. Chciałem podziękować Michałowi, tak? Oczywiście za te, za te zmiany na Wiki. Bardzo, bardzo to mi się wszystko podoba. No, fantastycznie. Bardzo dziękujemy i liczymy na więcej. Jak już ktoś wpadnie, to potem się go eksploatuje do końca. Dobrze, to, to ten temat mamy za sobą, troszkę go wzbogaciliśmy o nasze wiki radio, a drugi temat to wiki-wyprawa, która właśnie trwa i w tej chwili tak próbuję znaleźć gdzie, gdzie jest nasza wiki-wyprawa, ale nie ma tutaj informacji szczegółowej. No, można w każdym razie posłuchać relacji, która dotarła do nas tydzień temu. Cześć, tu Janek z Wiki wyprawy Chiny 2015. Witam w kolejnej mojej nieco opóźnionej relacji. Przez ostatni ponad tydzień zdążyliśmy przepłynąć i przelecieć nad Morzem Kaspijskim. Zdążyliśmy przeprawić się przez dziurawe drogi i stepy Kazachstanu. Zdążyliśmy przekroczyć granicę z Uzbekistanem, a obecnie oczekujemy na deportację z jego terytorium. Tak, tak, deportację. Jeżeli interesują Was szczegóły naszych poczynań, zapraszam na naszego bloga www.chiny2015.pl Tam po pewnych perturbacjach z dostępem do internetu w Uzbekistanie czekają już wszystkie relacje i fotografie. Do usłyszenia. No właśnie, to mnie bardzo zainteresowała wtedy jak usłyszałem ta deportacja, się przestraszyłem, że zaraz będą wracać do Polski. Eee, ale nie jest tak źle, ale nie, nie będę zdradzał szczegółów. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, co takiego się stało, to właśnie zapraszamy na stronę wiki wyprawy chiny2015.pl www.chiny2015.pl No i tam właśnie są relacje, ale nie mogę znaleźć, w jakim miejscu są w tej chwili. Też tego nie doszukałem. Można właśnie. z tekstu doczytać, że jutro o godzinie 7 naszego czasu jesteśmy omówieni na wyjazd. Ale skąd wyjazd? Zaraz po tym mamy otrzymać tymczasowe tablice. I kiedy to jest jutro przede wszystkim. No tak. Ale posłuchajmy jeszcze właśnie tej relacji audio. To takie jest, jest taki, taka forma widzenia słuchaniem. Czyli po prostu posłuchamy, co tam u nich się dzieje. Ja może w trakcie będę opowiadał, co to jest. Zaczynamy od bazaru jedzeniowego. już śpiewaczka w parku. Muezin. Głowę. Głowę i raciczki. Narada przed kolacją? Takie żeby Zebra są dobre były tam żebło. Zebra Co my jeszcze widzieliśmy Rządki, Nie przestań. I niedzielny bazar. Taka fajna ciekawostka. Ja bardzo lubię takie nagrania z różnych obcych miejsc. Nawet kiedyś trafiłem na YouTubie na taki, mm, takie nagrania, gdzie ktoś po prostu szedł z kamerą i nagrywał wszystko, co widzi, z takim steadicamem, więc to bardzo płynnie było nagrane. I widzę, że DVD nawet są wydawane z takimi nagraniami po kilkanaście minut z jednego miejsca i bardzo fajnie się to ogląda. Można sobie to wrzucić na telewizor <śmiech> jest to czasem ciekawsze niż jeden program, który proponuje telewizja, także zachęcam koniecznie, żeby poszukać takich, takich nagrań, a wiki wyprawa, no mam nadzieję, że za tydzień dowiemy się znowu czegoś więcej, zmieniliśmy termin nagrywania, więc będziemy już bardziej na bieżąco od przyszłego tygodnia, bo to nagranie, którego ostatnio słuchaliśmy, dostałem dzisiaj, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu też będziemy mogli szybko zaprezentować to, co tam dostaniemy od, od Janka, który jest szefem tej wyprawy. Ustali, ustalmy, że dzisiaj to jest 14 września, następnym razem prawdopodobnie się widzimy 21. Tak, w poniedziałki. Zmieniliśmy godziny nagrywania z na poniedziałki. Będziemy mogli w związku z tym pełny tydzień opowiedzieć, a nie tylko z, tak bez, bez końcówki jego. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy raz nam się udało z Markiem połączyć przez Hangouta, a nie, przez, a nie w realu, w studiu, ale o dziwo nie, chyba nie ma dużych opóźnień w tej formie komunikacji. i No i zobaczymy. Może, może to nam się sprawdzi i będziemy tak już częściej nagrywać. I co całkiem wygodnie chyba, że nie musiałeś z domu wychodzić, nie? Żeby... Jak najbardziej. Co prawda to studio jest w miarę blisko, ale ale jednak w domu jest wygodniej. No tak. Brakuje mi tylko jednej rzeczy, mianowicie statywu. W studiu mamy fajne statywy do mikrofonów, a tutaj mikrofon trzeba w ręku trzymać. Będę się musiał rozejrzeć za jakimś statywem takim w miarę, w miarę wygodnym. No tak, no ja, ja mam tutaj statyw w domu, także mam o tyle łatwiej. <śmiech> Kolejna rzecz to konferencja Wikimedia Central Eastern Europe 2015, która trwała od 10 do 13 września. W Estonii no, mieliśmy bardzo fajną relację na żywo z, z tej konferencji, ale nie wideo na żywo, tylko tekstowo na żywo, jak to w Wikipedii. Można było śledzić, co tam się dzieje. Mogliśmy oglądać zdjęcia z, z tych miejsc, w których nasi przedstawiciele w których występowali, no i, i pełno relacji, ale chciałbym, żebyśmy zaczekali z tą relacją na za tydzień, bo oni w tej chwili wracają do Polski, bo mam nadzieję, że Wojtek pojawi się u nas na hangoucie i opowie nam po prostu jak było. A byłoby dosyć ciekawie, tak w mojej opinii. Zobaczymy. Zbaczmy. Też mam taką nadzieję, czy te teksty możemy gdzieś przeczytać, bo ja na nie nie trafiłem, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest, wydawało mi się, że już jakieś nagrania na YouTube się pojawiały z tych, z tych wystąpień. A to nie, nie, nie znalazłem, natomiast Etherpad był na żywo prowadzony dla całej konferencji, więc do tego może też linka tutaj w notatkach dodam, żeby, żeby można było sobie zobaczyć, co tam mniej więcej było i jakby ktoś miał jakieś pytania odnośnie tej konferencji, to Zapraszamy do zadania w ciągu tygodnia na stronie nowiny.podcasty.info. W notatkach można wpisać jakieś pytanie, czy jako komentarz, czy, czy po prostu wpisać normalnie. My to wyłapiemy i, i postaramy się zadać te pytania Wojtkowi za tydzień. Wybrani zostali arbitrzy, o których mówiliśmy tydzień temu i... Jak to wygląda? Całkiem sporo było zgłoszeń chyba. No zgłoszeń wydawało mi się, że było w miarę standardowo, gdzie jest ta strona. Arbitrzy do komitetu arbitrażowego, który roz, rozstrzyga spory pomiędzy wikipedystami. No, ostatnio... Tak, ja tak, czyst, jestem pod wrażeniem, ile tam się dzieje, w sensie jak jest jakaś sprawa komitetu, to potem jest opis tej sprawy. Jestem pod wrażeniem, ile pracy w to trzeba włożyć, żeby taki opis powstał. No właśnie, chyba dużo więcej niż sama praca tego komitetu. No ale wszystko musi być widoczne, wszystko musi być przejrzyste i dlatego to się tak odbywa. Może łatwiej byłoby zrobić właśnie... Bo gdyby to się odbywało spotkanie takiego komitetu arbitrażowego gdzieś w realu, no to wystarczyłoby zrobić nagranie z takiego spotkania i byłoby po sprawie. A tutaj jednak tego tekstu trzeba naprodukować, oprócz tego, że trzeba się spotkać przez jakiegoś tam, przez jakiś środek komunikacji. Prawdopodobnie na irc to jest robione tak jak większość rzeczy w stowarzyszeniu naszym. To mogłoby część ułatwić, ale z drugiej strony tam jest mnóstwo linków do różnic zmian, które i tak trzeba podlinkować i tak, więc nie mhm. wiem, samo nagranie byłoby no dużo, dużo łatwiejsze. No w każdym razie y, głosowanie jest zakończone i y, członkami Komitetu Arbitrażowego są Goeta, Ented, Rybulo7, Adam T. i Bulldożer. Jeszcze cztery osoby brały udział w, w wyborach, ale te pięć osób właśnie będzie w Komitecie Arbitrażowym występować i rozstrzygać różnego rodzaju spory. Tydzień temu Wojtek opowiadał o jednym z takich sporów. Mało się ich zdarza, no ale jak się zdarza, no to trwało to kilka miesięcy, żeby go rozstrzygnąć, prawda? Także... Gratulujemy z tej okazji nowo wybranym. <grym> no właśnie. Ciekawe czy, ciekawe, czy będą mieli tyle samo pracy, co w poprzednich, mm, mm, w poprzednich kadencjach, czy czy mniej, no bo były takie kadencje, gdzie w ogóle nie było żadnych, zdaje się, zgłoszeń, prawda? Do, I oby tak do arbitrów. dalej. I oby tak dalej. Kolejna rzecz, o której chcemy powiedzieć, to tydzień artykułu szwajcarskiego, to tylko sygnalizacyjnie, od 16 do 22 września 2015. Link oczywiście jest w notatkach na stronie nowiny.podcasty.info. I oczywiście w opisie do, do naszego podcastu dzisiejszego wiki projekt, tygodnie tematyczne no to jest bardzo sympatyczny projekt który podpowiada co w danym temacie warto jest rozwinąć dla dla wikipedii no i tak, można sobie poszukać natchnienia czerwonolinkowego właśnie na stronie projektu Sporo tego jest, sporo, tylko warto też być ostrożnym bo to, że tu się pojawia czerwony link, to niekoniecznie znaczy, że taki artykuł powinien powstać. Też warto mieć na, to na uwadze. No, no Oczywiście trzeba zachowywać zasady wszelkie, które są y, stosowane w Wikipedii. E, dobrze. No i to chyba wszystko, tak? Bo ten ostatni temat, to już o nim rozmawialiśmy. Przywrócenie opcji SDU dla dyskusji bez konsensusu? To była propozycja, ale zakończyła się powiedziałbym też bez konsensusu. Aha, no tak sporo dyskusji się tak kończy, że brak jest jakiegoś wspólnego stanowiska. Albo dyskusja jest tak długa, że już nikt w zasadzie nie ogarnia jakie to stanowisko w tej dyskusji zostaje wypracowane. Ja staram się co jakiś czas upominać, że, jest że dyskusja zawsze powinna się kończyć jakimś wpisem yy, na naszych metastronach żeby potem było to łatwo odnaleźć. No właśnie, ale brakuje takich osób, które by właśnie tym się chyba zajęły tak szczegółowo bardziej i, i coś takiego zrobiły, prawda, więc mm, i, i wtedy taka dyskusja gdzieś tam zanika. Zamiast tak, ja zawsze mam problem właśnie z odczytaniem, czy w tym morzu głosów i róż, różnych stanowisk y, udało się wyłonić jakieś stanowisko, które można, można by zapisać do, do zapamiętania i do ustalenia jako zalecenie reguła. Chciałem tu użyć ogólnego pojęcia, ale wszystkie są chyba już zajęte. Mhm. No dobrze, no to wszystko w takim razie na dzisiaj w audycji nowiny Wikiradia. Zapraszamy na stronę nowiny.podcasty.info. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, to będziemy bardzo chętnie je zobaczymy. Na stronie Facebooka również jesteśmy, tutaj jest link na tej głównej stronie do Facebooka, do e-maila, kanał RSS jest oczywiście udostępniony, bo to jest podcast, także zapraszamy do kontaktu i być może do połączenia się z nami przez Hangouta podczas którejś kolejnej audycji. No zapraszamy. To wszystko, tak. Był ze mną Marek Mazurkiewicz, do usłyszenia, dziękuję Ci Marku. Do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.